przychodzącego w królestwie swoim. I jeszcze podobny wiersz z Ewangelii Marka, czy raczej te same słowa, tylko troszkę w innym ujęciu, z Ewangelii Marka z 9 rozdziału, wiersz pierwszy. I mówił im Zaprawdę powiadam wam niektórzy z tych, co tu stoją nie zaznają śmierci zanim nie ujrzą królestwa Bożego nadchodzącego w mocy i Ewangelia Łukasza 9 rozdział i 27 wiersz ponownie ten sam wiersz powiadam zaś wam prawdziwie niektórzy z obecnych tutaj nie zaznają śmierci aż ujrzą Królestwo Boże i muszę powiedzieć, że y, kiedy stykałem się z tym wierszem, kiedy czytałem ten wiersz, kiedy napotykałem go w swoim czytaniu Słowa Bożego, nigdy nie byłem w stanie go zrozumieć. Te słowa zaprawdę powiadam wam, wskazują na jego istotę, na jego wagę. Kiedy Pan Jezus używał tych słów, chciał podkreślić, prawdę, którą miał zamiar przekazać. Chciał wezwać ludzi, aby uważnie nadstawili ucha i słuchali. A jednak y, nigdy nie trafiłem do tej pory na interpretację tego wiersza, która pozwalałaby mi rzeczywiście jakoś sercem się jej uchwycić i ją właściwie rozumieć. Te interpretacje, które zazwyczaj słyszałem, czy które sam próbowałem nawet dawać, y, tak naprawdę widziałem, że nie są idealne. Czasami w naszych środowych dyskusjach stykamy się z takimi problemami, prawda? Spotykamy jakieś wiersze i próbujemy je zrozumieć, ale w końcu musimy wyznać, że tak naprawdę nie jesteśmy pewni. Tak naprawdę nie wiemy, czego to dotyczy. Chwała Bogu, nie jest wiele takich wierszy, ale na takie się napotykamy takie spotykamy w naszym czytaniu. I ten, jest to jeden z takich wierszy, który zawsze mnie zastanawiał. Co Pan Jezus naprawdę miał na ono myśli? Różni poczciwi komentatorzy y, też podają bardzo różne ciekawe wyjaśnienia i różniące się od siebie, wskazujące na, wskazujące na różne wydarzenia, co do których sądzą, że Pan Jezus się odnosił. Ostatnio, jakkolwiek słuchając jednego z kazań mojego kochanego Spurgyna, zetknąłem się z wykładem, który otworzył mi oczy na ten wiersz zupełnie w nowy sposób i do tego stopnia było to dla mnie poruszające, że postanowiłem z wami się tym dzisiaj podzielić I jak Spurgeon sam wyznaje w swoim kazaniu on również zmagał się przez lata z tym wierszem i on sam uzyskał to światło czytając skazania kazania tzw. biskupa Horsley i jedno z tych kazań pomogło jemu też zrozumieć sens a więc ja biorę od Sperzyna, Sperzyn wziął to od biskupa Horsley, a nie wiem skąd Horsley to wziął. Czy Duch Boży mu to objawił, czy też gdzieś to wyczytał i jeszcze gdzieś wcześniej ludzie takie zrozumienie mieli. Poprzedzające wiersze, zarówno w Ewangelii Mateusza, jak i w Ewangelii Marka, są niemal identyczne. I opisują napomnienia Pana Jezusa skierowane do Jego uczniów. Pan Jezus zbliża się do krzyża, zbliża się do swej męki i patrząc na swoich uczniów wzywa ich, aby wstępowali w Jego ślady. Aby tak jak On oddaje swoje życie, aby wypełnić wolę Bożą. Tak samo, aby i oni byli gotowi zaprzeć się samych siebie i wziąć na siebie swój krzyż każdego dnia i naśladować go i następnie Pan Jezus mówi o niewyobrażalnej cenie, wadze ludzkiej duszy i odnosi się do, tego, do tej tragedii utraty duszy utraty życia jakie Bóg nam dał, jakie Bóg dla nas zamierzył. I mówi o tym w kontekście swojego przyjścia w chwale razem ze swoimi aniołami, aby sądzić i aby oddać każdemu człowiekowi to, co mu się należy. I wtedy Jezus zatrzymuje się, patrzy na niektórych ze swoich uczniów i wygląda na to, że było tam ich więcej niż dwunastu,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 popularne interpretacje tego, wierszy, tego wiersza próbują wyjaśnić jego słowa. Najbardziej chyba powszechną interpretacją jest przemienienie, które miało miejsce tuż po tych słowach. I rzeczywiście znamienne jest to, że we wszystkich trzech ewangeliach, gdzie znajdujemy te słowa, już w następnym wierszu mowa jest o tym wydarzeniu, gdzie Jezus bierze tych swoich trzech uczniów na górę tabor i tam dokonuje się Jego przemiana na ich oczach. I niektórzy mówią, że tutaj jest to przyjście Królestwa Bożego w Jezusie. Ale czy rzeczywiście... Pan Jezus to miał na myśli, kiedy mówił, że syn człowieczy przyjdzie w królestwie swoim. Czy możemy spojrzeć na to przemienienie na górze Tabor jako jego przyjście w królestwie? Po pierwsze, czy możemy nazwać to przyjściem syna człowieczego? Czy gdzie indziej takie wyrażenie w słowie Bożym odnosi się do tego, co wydarzyło się na górze Tabor. Wszędzie, gdzie Słowo Boże mówi o przyjściu Syna Człowieczego, mówi o Jego przyjściu u kresu czasów. Jeśli spojrzymy na wcześniejszy wiersz w Ewangelii Mateusza, czytamy w nim, albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. I następny wiersz również mówi o przyjściu syna człowieczego. Oczywiście zgadzamy się z tym, że na tej górze Tabor Pan Jezus objawił faktycznie swoją chwałę. Ale czy oddał każdemu według uczynków Jego? Czy czytamy tam o Aniołach, z którymi tam stąpił On tam nawet nie stąpił, tam był po prostu I został przemieniony na ich oczach Ponadto to wydarzenie miało miejsce sześć dni później Dlaczego więc Jezus użył takich słów Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci Jeśli miał na myśli sześć dni, coś co miał stać się za tydzień Dlaczego nie powiedział wkrótce, bardzo szybko, niedługo Dlaczego używa takiego wyrażenia? Są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci. Coś tutaj nie pasuje. Inni y, widzą słabość tej interpretacji, więc y, mówią, że mowa tutaj jest o stąpieniu Ducha Świętego. Że to było przyjście Jezusa w swoim królestwie, w swojej chwale. Ale znowu analizując to i tego nie będę czynił, możemy przedstawić te same argumenty. I widać, że to też nie pasuje. To miało 6 miesięcy później. A więc i to nie bardzo jest dobrą interpretacją tego wiersza. Trzecia interpretacja dotyczy zburzenia Jerozolimy. Są tacy, którzy mówią, że Jezus tutaj zapowiadał swoje przyjście w sądzie nad Izraelem i za czasów Tytusa w 70. roku, kiedy nastąpiło zburzenie Jerozolimy. A więc niektórzy tak to wyjaśniają, że Pan Jezus mówi, niektórzy, którzy z was tu stoją, nie doznają śmierci, aż nie przyjdę w trakcie zburzenia Jerozolimy przez Żyję. Ale jak czytamy cały ten kontekst, gdzie to się znajduje, to tam ani słowa o czymś takim nie ma. To w ogóle... Jakoś nie pasuje do tego, o czym Jezus tutaj mówi. Patrząc na kontekst, tak już powiedzieliśmy, Jezus mówi o niebezpieczeństwie utracenia duszy na wieczność. I podczas Jego chwalebnego przyjścia ta strata będzie najbardziej widoczna. Kiedy czytaliście po raz pierwszy ten wiersz, czy myśleliście, że Jezus mówi o zesłaniu ducha? Czy sądziliście, że Jezus mówi o oblężeniu Jerozolimy? Czy przyszło Wam do głowy, że Jezus mógł mówić o tym przemienieniu na górze tabor, w tych wierszach, w tych słowach? Wątpię, że ktokolwiek w sposób automatyczny tak by zinterpretował te słowa i mam nadzieję, że już teraz jesteście gotowi aby wysłuchać wyjaśnienia które wydaje mi się harmonizuje z całym kontekstem i z całą resztą historii i objawienia które znajdujemy w Słowie Bożym jestem przekonany że to przyjście Syna Człowieczego, o którym tu jest mowa dotyczy literalnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na Wielki Dzień Sądu, kiedy oddzieli sprawiedliwych od niesprawiedliwych i odda każdemu człowiekowi to, co się jemu należy. To wie, że jest proste znaczenie tego wiersza. Natomiast powstaje oczywiście automatycznie pewien problem, którym się za chwilę zajmiemy. powstają dwa pytania jakiego rodzaju śmierć Jezus miał na myśli i po drugie do, do których do jakich uczniów Jezus kierował te słowa po pierwsze o jakiego rodzaju śmierci Jezus tutaj mówi czy Jezus mówi tutaj o fizycznej śmierci która kończy naszą ziemską egzystencję, czy też mówi tutaj w tym wierszu o duchowej śmierci, o drugiej śmierci, o wiecznym oddzieleniu od życia Bożego. Do kogo skierował te słowa? Do jakich uczniów? Czy jesteśmy pewni, że w tych słowach jest łaskawa obietnica, że jest w nich takie słowa, na których uczniowie mogą oprzeć swoje oczekiwanie czy też słowa, które tutaj Pan Jezus kieruje, są skierowane do Jego uczniów, którzy odpadną od wiary którzy uchwycą ten świat którzy nie będą chcieli wziąć na siebie swojego krzyża którzy nie będą gotowi, żeby zaprzeć się samych siebie i którzy będą chcieli zachować swoje życie, zachować swą duszę, ale stracą ją. Jeśli odczytujemy słowa Pana Jezusa w odniesieniu do ziemskiej, fizycznej śmierci, czyli że niektórzy z Jego uczniów mieli dożyć na ziemi Jego powtórnego przyjścia w chwale, to oczywiście powstaje dylemat, zmuszając nas do różnych dziwacznych interpretacji. Natomiast jeśli Jezus mówił tutaj o drugiej śmierci, o prawdziwej śmierci, w jeziorze ognistym, to ten wiersz nabiera zupełnie nowego, moim zdaniem daleko bardziej sensownego znaczenia, nie wymagającego żadnych pokrętnych wybiegów. Czy Jezus używał słowa śmierć tylko w odniesieniu do zakończenia ziemskiej egzystencji, czy także używał tego słowa kiedy przemawiał wskazując na wieczne konsekwencje jestem pewien że pamiętacie słowa pana Jezusa z Jana z 11 rozdziału gdzie mówi kto wierzy przepraszam kto żyje i wierzy we mnie nie umrze na wieki ósmym rozdziale Ewangeliana mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam wam jeśli kto zachowa słowo moje śmierci nie ujrzy na wieki czy Jezus obiecywał tu ziemską nieśmiertelność czy raczej odnosił się do życia wiecznego, niezagrożonego drugą śmiercią są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim sprawdziłem to słowo zaznają jest to słowo, które oznacza jeść albo smakować sprawdzać jaki coś ma smak i w rezultacie to słowo nabrało takiego znaczenia odczuwać, przeżywać, doświadczać czegoś. A więc są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zasmakują śmierci, nie doświadczą śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego. Czyli zasmakują jej, doświadczą śmierci, gdy ujrzą Syna Człowieczego. Nie wcześniej. Aż do tego momentu, gdy przyjdzie. A więc, na przykład, mogę powiedzieć coś takiego. Nie spotkamy się aż do środy o 18. To znaczy, spotkamy się w środę o 18. Innymi słowy, nasz wiersz możemy rozumieć właśnie w taki sposób. Są wśród stojących tutaj tacy, którzy zaznają śmierci gdy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w Królestwie swoim, I to zupełnie zmienia postać rzeczy. Takich słów Jezus z pewnością nie kierował do swoich wiernych uczniów, ale do tych, którzy byli w Jego gronie, ale prawdziwie Jego uczniami nie byli. I to nabiera jeszcze głębszego sensu, gdy weźmiemy pod uwagę wcześniejsze słowa Pana Jezusa o tych, którzy chcą zachować swe życie na tym świecie, a utracą je. O tych, którzy chcą uniknąć doczesnej śmierci, wskazując się w ten sposób na drugą śmierć. A ta jest prawdziwie straszną śmiercią, przed którą winniśmy drżeć, od której musimy za wszelką cenę uciec której w ogóle nie można równać z tą fizyczną śmiercią. Umierający w Chrystusie przechodzą z śmierci do życia, z marnej, doczesnej rzeczywistości do chwalebnej wieczności. I to odbywa się w pewnych etapach, których kulminacją jest zmartwychwstanie ciał do życia przy wtórnym przyjściu Pańskim na ziemię. Natomiast umierający bez Chrystusa, bez obmycia w Jego świętej krwi, bez zbawienia, przechodzą z tego świata do krainy mroku, do krainy cierpienia, bólu, ale to jest dopiero początek ich tragedii. To tylko gorzki przedsmak śmierci której okropności poznają w pełni, kiedy Pan Jezus przyjdzie w chwale swojego Ojca wraz ze swoimi aniołami i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Ich dusza już wcześniej opuści ich ciało i zostanie wrzucona do ognia, do tego strasznego miejsca, o którym czytamy w historii Łazarza i Bogacza. I jakkolwiek jest to przerażające miejsce i jak potworne jest Jego cierpienie, to nie jest to jeszcze pełnia agonii i męk, która oczekuje bezbożnych, gdy Chrystus powróci chwale, aby ich sądzić i skazać na drugą śmierć. Otwórzmy proszę objawienie św. Jana, 20 rozdział i przeczytajmy kilka wierszy z tego rozdziału, które ilustrują ten moment. Objawienie Jana, dwudziesty rozdział i czytajmy wiersze od jedenastego do piętnastego. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pieszła ziemia i niebo,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 jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. I tam dopiero bezbożni dowiedzą się, czym naprawdę jest śmierć. Tam będą pić samo czyste wino gniewu Bożego. Z kielicha Jego gniewu i będą męczeni w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka a dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy wjawienie 14 rozdział 10 11 wiersz to wyrażenie na wieki wieków pojawia się 20 razy w Nowym Testamencie 16 razy odnosi się do Boga Raz odnosi się do chwalebnej przyszłości świętych i trzy razy odnosi się do kary, jaka czeka bezbożnych i szatana. Dlaczego więc coraz więcej ludzi dzisiaj twierdzi, że te trzy ostatnie razy, nie oznaczają wieczności bez końca. Dlaczego twierdzą, że 17 razy Biblia odnosi się do czegoś, co będzie trwać wiecznie, bez końca? A jeśli chodzi o bezbożnych, to jest to coś, co ma swój kres. Choć dzisiaj wielu ludzi nadal wierzy w piekło i karę, to jednak nie wierzą w piekło, które trwa wiecznie. Ale ma swój kres. Natomiast Biblia używa porównań, które przyczą takiemu rozumieniu drugiej śmierci. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale, 43 i 44 wierszu Jezus, mówiąc o losie grzeszników, ostrzega ich przed piekłem, w którym płonie niegasnący ogień i gdzie robak ich nie umiera, a ten ogień nie gaśnie i nie przegadmy tego małego słowa ich ten wiersz nie opisuje zjawiska które dzieje się jedynie wokół cierpiących potępionych grzeszników ale dotyczy ich samych tam najpotworniejsze robactwo trawi ludzkie dusze i ciała bez końca a wieczny ogień pali choć nie trawi nie spala Znajdujących się w nim nieszczęśników I nie jest to ziemski ogień Pełen blasku Ale raczej jest to straszliwy żar Pozbawiony jakiegokolwiek światła Gdyż czytamy w Ewangelii Mateusza w ósmym rozdziale Że synowie tego świata będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów Juda zaś ostrzega wszystkich fałszywych chrześcijan i fałszywych nauczycieli w Kościele, iż dla nich zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Jeśli więc takie jest znaczenie śmierci, którą Jezus miał na myśli, mówiąc o tych, którzy nie zaznają jej, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim, jak bardzo my powinniśmy być przejęci tym ostrzeżeniem Też Jezus skierował to ostrzeżenie do niektórych ze swoich uczniów powiedział niektórzy ze stojących tutaj czy są i dzisiaj tutaj tacy którzy słuchają tego słowa ale nie poznają śmierci aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Módlmy się, aby nikt z nas nie znalazł się w tym tłumie kozłów po lewicy Chrystusa, gdy przyjdzie na sąd, aby oddać każdemu według Jego postępowania. Jeśli jesteś tutaj dzisiaj, i słuchasz tego słowa, A w Twoim życiu jest grzech. Nadal chłupisz jakąś nieprawość w swym sercu. I myślisz, że możesz tutaj przychodzić i możesz tutaj siedzieć, nie bojąc się Boga. To wiedz, że Bóg do Ciebie mówi zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Nie zaznasz śmierci, aż zobaczysz Syna Człowieczego przychodzącego chwalę. Poznasz, co to śmierć. Poznasz, co to grzech. Poznasz, co to Boży gniew. Co to kara. Kiedy Bóg powiedział, za płatą, za grzech jest śmierć. Bóg nie ratował. Jeśli jesteś grzesznikiem. Jeśli jesteś fałszywym uczniem. To bój się Boga. I drżyj przed tą śmiercią, która czeka Twoją nieodrodzoną duszę. I ciało które zostanie wzbudzone z prochu w skażeniu grzechem na wieczne potępienie. <śmiech> Możesz starać się zdobyć to, co ci oferuje ten świat. Zachować swe grzeszne życie na tym świecie i stracić je na wieczność. Stracić zmartwychwstanie do prawdziwego życia w nowych ciałach bez skazy i zmazy stracić miłość, światłość szczęśliwość Boga stracić wszelką nadzieję stracić wszystko co naprawdę cenne Do czego Bóg nas stworzył w czym pragnie byśmy żyli możesz to wszystko stracić albo możesz teraz umrzeć możesz teraz umrzeć dla grzechu, dla świata na cielesnych rząd i pragnień aby zyskać życie wieczne z całym Jego bogactwem z całą chwalebną przyszłością i bracia, siostry drodzy mnie słuchający wszyscy musimy umrzeć przynajmniej raz Biblia mówi o trzech śmierciach I wszyscy musimy przynajmniej raz umrzeć ale jak wielkie są różnice między tymi śmierciami jest śmierć naszego ja, która może się odbyć nawet dzisiaj. Śmierć Twojego i mojego ego. Śmierć, w której decydujemy się, że nie będziemy żyć dłużej dla siebie samych, ale oddamy nasze życie prawdziwie Chrystusowi, aby był Panem naszego życia. Biblia mówi o śmierci fizycznej, która czeka tych wszystkich, którzy nie dożyją tego chwalebnego momentu, kiedy Chrystus powróci w chwale. I po trzecie, mówi o tej drugiej śmierci. Najstraszniejszej z nich wszystkich. Przed którą Bóg chce nas zachować. I po to posłał swojego Syna na ten świat. Abyśmy wierząc w Niego, nie umarli tą śmiercią. Abyśmy nie znaleźli się w tym miejscu sądu i kaźni. I wiecznego cierpienia. I bólu. To jest śmierć. Kiedy Bóg wrzuci duszę i ciało do piekła. O tych dwóch ostatnich śmierciach decyduje Bóg. Natomiast każdy z nas musi postanowić, czy umrzemy dla siebie samych, dla grzechu, dla świata, aby zyskać życie wieczne, aby nie skosztować śmierci, gdy ujrzymy Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim Królestwie. Pochylę nasze głowy w modlitwie, proszę. Nie stoimy przed Tobą, świętym Bogiem. Ty patrzysz nasze serca. Ty znasz ich prawdziwy stan. Ty wiesz o tych, którzy są Twoi. I widzisz też te czarne owce. Tych, którzy mienią się może wierzącymi. Tych, którzy chcą być uważani za wierzących. wśród Twoich uczniów wstał Judasz i Jemu podobni. Tak i w tym zgromadzeniu mogą być tacy, którzy jeszcze nie doświadczyli tej pierwszej śmierci. Wciąż żyją dla siebie, kierując się własnym egoizmem, stawiając siebie na pierwszym miejscu i obierając swe życiowe decyzje o to, co im przyniesie osobistą, doczesną korzyść. Podla się, kochany Panie, abyś wzbudził w sercach bojaźń przed Tobą, który możesz wrzucić duszę i ciało do piekła. Bojaźń, która przywiedzie ich do prawdziwej pokuty, do prawdziwego szukania zbawienia, ratunku przed tym miejscem kaźni nie jakiegoś luzu, nie jakiegoś e, pod, luźnego podejścia do Ciebie i do wiary, ale głębokiej świadomości własnej grzeszności, własnego zepsucia i potrzeby zbawienia, potrzeby ratunku z tego stanu duszy. Proszę, kochany Panie, proszę, byś przez Ducha Twojego Świętego pomógł zobaczyć Każdemu z nas prawdziwy stan naszej duszy, abyśmy nie okłamywali samych siebie. Abyśmy nie próbowali czegokolwiek grać przed Tobą. Bo to na nic się nie zda. Daj Panie przez ducha Twego widzieć Twoją wielką miłość do nas, mimo naszej grzeszności. Twoją gotowość, by nam przebaczyć. Twoją gotowość, by nam odpuścić nasze grzechy, nasze nieprawości. By zmazać nasz grzech ze względu na Twojego Syna, który za nas cierpiał, który za nas umarł, który w nasze miejsce został zbity i umęczony który w nasze miejsce przelał swoją świętą krew. I wzywa nas, abyśmy uciekali przed sądem, abyśmy uciekali przed karą i przyszli do Niego, zapierając się samych siebie, przyjmując Jego ofiarę i biorąc na siebie swój krzyż, codziennie zapierając się z tych żądz i tych pragnień i tych pokus i tego wszystkiego, co odciąga nas od pełnienia Twojej doskonałej woli. Codziennej walki z naszym ciałem. Codziennej walki ze światem, grzechem, szatanem. Aby żyć i obfitować. I gdy przyjdziesz, nie zaznać śmierci, ale otrzymać koronę żywota. Znaleźć się w gronie tych, którzy będą radować się i weselić przy Twoim przyjściu. Którzy już słyszą słowa pochwały i odbiorą upragnioną, upragnioną nagrodę